To są informacje Polskiego Radia 24. Przed notariuszem, parlamentem czy korespondencyjnie w tym tygodniu poznamy plan B rządu w sprawie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Scenę rodem z gangsterskiego filmu przy Rondzie Radosława w Warszawie. Mamy nowe informacje po porannej akcji antyterrorystów. Będzie też o sukcesie misji Artemis II. Astronauci wracają na Ziemię. Minęła 11. Aleksandra Kozera. Zapraszam. Sporo sędziów Trybunału Konstytucyjnego wciąż bez ślubowania. Przed świętami rządzący mówili o Planie B. W tym tygodniu mamy poznać jego szczegóły. Może to być ślubowanie korespondencyjne przed notariuszem lub przed parlamentem. Na czym stoimy w tej sprawie przypomni Małgorzata Naukowicz.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 I wielu prawników ma takie samo zdanie w tej sprawie. Zwracają uwagę, że prezydent nie decyduje o powołaniu sędziego Trybunału, a jedynie odbiera ślubowanie. Mówienie o decyzji prezydenta to próba rządzenia przez oszukiwanie, próba przekonania opinii publicznej, że mam jakieś kompetencje. Mówi Polskiemu Radiu profesor Mirosław Wyrzykowski, były sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Mamy do czynienia z sytuacją, w której to jest wprowadzanie w błąd opinii publicznej. I od nas zależy, czy uruchomimy mechanizmy obronne w postaci takiej zimnej refleksji, co prezydentowi wolno, a czego nie wolno. Zdaniem profesora Wyżykowskiego prezydent nie przyjmując ślubowania od wszystkich sędziów trybunału, narusza konstytucję. Wszystkie wątki tej sprawy i komentarze zbieramy na polskie radio 24.pl.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 najgroźniejszych przestępców. Trwa usuwanie skutków wichur. Wczoraj w całym kraju strażacy wyjeżdżali na sygnale ponad 3200 razy. Wiadomo o czterech rannych osobach. W Bobrownikach na Lubelszczyźnie 45-latek został porażony prądem przez zerwaną linię energetyczną. W międzyrzeczu Podlaskim wiatr uszkodził dach szpitala. Z kolei w Parczewie uszkodzony został maszt na budynku Komendy Powiatowej Straży Pożarnej. Wylicza rzecznik lubelskich strażaków Tomasz Stachyra.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 Dramatyczny wypadek we Francji. Na północy kraju, niedaleko les, pociąg TGV zderzył się z konwojem wojskowym. Superszybki pociąg uderzył w ciężarówkę przewożącą pojazdy francuskich wojsk lądowych. Nie żyje maszynista. W pociągu znajdowało się 350 pasażerów, co najmniej 27 osób jest rannych. Astronauci misji Artemis II obrali kurs powrotny na Ziemię. Załoga nawiązała ponowny kontakt z centrum kontroli misji po spodziewanej 40-minutowej przerwie w łączności, która nastąpiła, gdy statek kosmiczny znalazł się za Księżycem. Wczoraj załoga pobiła rekord odległości ustanowiony przez misję Apollo 13 w 1970 roku, zapuszczając się w przestrzeń kosmiczną dalej niż kiedykolwiek. Dokładnie 406 tysięcy kilometrów od naszej planety. Według Karola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 coś ta wizja będzie musiała być w szerokich pediach zapamiętana, więc to pewnie będzie ta leca, dopóki przynajmniej nie zbudną fenomenalne zdjęcia w wysokiej raczej Sukces Artemis II to dopiero wstęp do podboju kosmosu i ponownego postawienia przez człowieka stopy na Księżycu. To ma nastąpić w ciągu dwóch lat. Dodajmy, powrót astronautów Artemisa na Ziemię zaplanowano w nocy z piątku na sobotę. To były informacje Polskiego Radia 24. Silny wiatr nie odpuszcza na wschodzie. Alerty IMGW obowiązują od Suwalszczyzny po północ Podkarpacia. Tam porywy wiatru sięgną 70 km na godzinę. Na Podlasiu dodatkowo popada deszcz ze śniegiem, a w centrum i na południowym wschodzie sam deszcz. Na termometrach od 4 stopni na Podlasiu do 13 w Lubuskiem. Reklama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 Dzień w Polskim Radiu 24 8 minut po godzinie 11 Zdam Dnia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 Dzień dobry. Czy wiemy już jak ten problem tej pozostałej czwórki sędziów chce rozwiązać rząd i czy jest realna szansa na to, że ta czwórka zostanie dopuszczona do orzekania? No, zgodnie z ustawą regulującą status sędziów tego Trybunału stosunek służbowy rozpoczyna się po złożeniu ślubowania. Wtedy też sędziowie zostają dopuszczeni do orzekania. No i to ślubowanie zgodnie z ustawą powinno odbyć się wobec prezydenta. Politycy koalicji rządowej cały czas liczą na to, że Karol Nawrocki zaprosi do pałacu czterech sędziów. Ma taką nadzieję chociażby poseł koalicji obywatelskiej Piotr Boryc, który mówi, że jeśli tak się nie stanie, no to wtedy rządzący sięgną po plan B.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 Oczywiście o tym planie B mówi się od wielu dni, ale rząd póki co odkłada na później jego wdrożenie. Wspomniany Piotr Borys, który jest też wiceministrem sportu, mówi, że no nie wiemy kiedy ten plan awaryjny, ta opcja awaryjna zostanie zrealizowana. No ale mówi, że na pewno do tego dojdzie, bo Trybunał nie może dalej być sparaliżowany, że oczekują konkretnych decyzji również obywatele, którzy przecież wnoszą swoje sprawy do Trybunału. Tak też uważają politycy Konfederacji. Ten opozycyjny klub stoi na stanowisku, że prezydent powinien przyjąć ślubowanie od wszystkich sędziów wybranych 13 marca przez Sejm. Michał Nieznański uważa, że nie czyniąc tego prezydent powiększa chaos w Trybunale, czy nawet mówiąc szerzej w sporze dotyczącym wymiaru sprawiedliwości.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 Drugi z klubów opozycyjnych, ten większa a więc Prawo i Sprawiedliwość uważa, że prezydent nie powinien przyjmować się ślubowanie od wspomnianej czwórki sędziów, no bo, odbyło, bo ich wybór odbył się z naruszeniem konstytucji. No dobrze, tylko dlaczego tylko czterech sędziów, a nie całej szóstki, bo przecież wszyscy byli wybierani razem, pytają rządzący i sami też odpowiadają, że chodzi o to, żeby mógł funkcjonować pełny skład Trybunału wymagany, wymagany do orzekania, czyli 11 osób, te dwie osoby, które od których prezydent odebrał ślubowanie, są więc potrzebne aby pozostała, są więc potrzebne do tego, aby był ten 11-osobowy pełny skład Trybunału. Na pozostała czwórka nie jest potrzebna, bo razem z dwoma innymi sędziami, którzy zostaną wkrótce, pewnie w tym roku wybrani przez Sejm, Prawo i Sprawiedliwość straciłoby po prostu większość w tym Trybunale. Tak mówią rządzący. No i z ich zdaniem po prostu z powodów politycznych nie dochodzi do tego odebrania, ślubowania, te wspomnianej już na samym początku czwórki sędziów wybranych przez Sejm razem z dwoma sędziami, od których prezydent odebrał ślubowanie wybranych przez Sejm 13 marca. Wprost z Sejmu. Michał Fabisiak, bardzo dziękuję. Komentarz. A już teraz gościem Polskiego Radia 24 jest pan Bogusław Hrabota, gremi media, publicysta Rzeczpospolitej. Dzień dobry. Witam Państwa, dzień dobry. No to zacznijmy w takim razie od tego tematu, o którym mówił nasz yy, reporter, czyli yy, ta czwórka sędziów, którzy czekają na zaproszenie do Pałacu Prezydenckiego. Pytanie, czy jeszcze czekają czy rzeczywiście rząd zdecyduje się na wprowadzanie tego planu B, czyli przysięga notarialna przesłana prezydentowi, co miałby być no niejako substytutem tego zaprzysiężenia bezpośrednio sędziów przez prezydenta i bezpośredniego odebrania od nich ślubowania. Czym to się skończy Pana zdaniem? No... Czekać czekają, ale mam wrażenie, że się nie doczekają, bo najnowsze informacje z kręgu kancelarii prezydenta przynoszą nowe zupełnie m, propozycje. Dzisiaj rano doradca prezydenta Błażej Poborzy zapowiedział, że rozważana jest taka, m, taki scenariusz, iżby zapytanie w sprawy legalności, bo przypomnijmy, prezydent kwestionuje e, legalność tego wyboru. Uznaje, że był on wadliwy, mówię o tych czterech osobach, które wciąż czekają na zaproszenie. Otóż Błażej Poboży sugeruje, że zapytanie w tej sprawie trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Innym słowem, Trybunał Konstytucyjny w aktualnym swoim składzie, a to jest 11 osób już po wprowadzeniu dwóch osób, które złożyły ślubowanie w obecności prezydenta. Otóż ten Trybunał rozstrzygnie o tym, czy ci sędziowie, nie kandydaci na sędziów, to jest ważne, czy, czy, czy ci sędziowie zostali wybrani z wadą czy bez, wadliwie czy nie, a zatem czy mogą orzekać. Także sprawa za, za, um, zakreśla krąg wielki i prawdopodobnie o legalności wyboru czy też o wadliwości rozstrzygnie Trybunał Konstytucyjny. Oczywiście to nie zmienia um, statusu problemu, bo myślę sobie, że z perspektywy koalicji rządzącej ta procedura ślubowania może rzeczywiście stanie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 no, będzie się musiało wiązać z, najpewniej z kryterium ciłowym i nikomu się to nie spodoba. No to w takim razie jeszcze kolejne wątpliwości, które tu się y, pojawiają. No bo pierwsza kwestia, no ja wiem, że to nie byłoby niczym nowym, ale po raz kolejny Trybunał Konstytucyjny orzekałby tak naprawdę we własnej sprawie. Um... No to jest stara tradycja. Tak, trybundale. wiem, że to, to, to nic nowego, ale to, mhm, ale to po raz tak, kolejny jednak budzi i... pewne pytania, czy to rzeczywiście jest prawidłowa forma już abstrahująca od tej obecnej sytuacji politycznej. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia, i to jest akurat pytanie, które powtarzają przedstawiciele rządu, czy też koalicji rządowej, w jaki sposób ta czwórka mogła zostać wybrana niekonstytucyjnie, a ta dwójka została wybrana konstytucyjnie, skoro Cała szóstka była wybierana razem. Ja nie chcę wchodzić tutaj w rolę prezydenckich doradców. Natomiast stanowisko kancelarii jest takie, że tym naruszeniem, tą, tą wadliwością, tym naruszeniem prawa było to, że nie wybierano sędziów natychmiast, a właściwie jeszcze przed końcem kadencji mijających sędziów, bo to jest ten argument, który się porusza. No to czekano ponad rok na, na, na ten wybór, to znaczy naruszono pewne zasady, procedury. Czy to jest... Aż tak poważne naruszenie prawa, czy to w ogóle jest naruszenie prawa, to jest kwestia pierwsza, druga, czy jest aż tak poważne, że powinno zaważyć na legalności wyboru przez Sejmu. Osobiście uważam, że nie, że nie jest to ani naruszenie prawa, jest to naruszenie może pewnego obyczaju. Natomiast na pewno nie powinna ta sprawa zaważyć na legalności wyboru stędziów, to jest jedna rzecz. A co do... Kwestii orzekania przez Trybunał we własnej sprawie. No, ja jestem prawnikiem z wykształcenia i pamiętam na pierwszym roku prawa. Uczyliśmy się w, tak, w takim przedmiacie podstawy pra prawoznawstwa. Że obowiązuje rzymska zasada non judex in sua causa, czyli nie powinna się sądzić we własnej sprawie. No w tym wypadku Trybunał Konstytucyjny orzeka we własnej sprawie, tak naprawdę. No i dla mnie to już sama ta, sam ten fakt orzekania we własnej sprawie fundamentalnie narusza jakąś filozofię wymiaru sprawiedliwości, której ja hoduję. To jeszcze jedna kwestia. Na ile to, co w tej chwili obserwujemy, no, to jest jednak dowód na to, że koalicja rządowa być może popełniła błąd, wstrzymując się z tymi głosowaniami i z tymi nominacjami, jeżeli chodzi o te wakaty, które rzeczywiście bardzo długo czekały na, na uzupełnienie. No, wtedy tłumaczono to faktem, iż yy, czekamy na wybory prezydenckie, czekamy na zmianę prezydenta. Wiemy, że wybory zakończyły się tak, jak się zakończyły, więc no, na ile być może wtedy trzeba było podjąć jednak inną decyzję? No, możliwe, że popełniła błąd, ale błędy z przeszłości są niekorygowane mhm. i się nie da naprawić. W związku z tym ja już nie wracam do błędów z przeszłości, tylko patrzę raczej do przodu, co nas czeka. A jak powiedziałem, czeka nas, jeśli rzeczywiście teza postawiona przez Boże Bożego się potwierdzi, no to czeka nas taka sytuacja, że mhm. trybunał będzie orzekać we własnej sprawie, czyli legalności wyboru w, w Trybunału Konstytucyjnego, a to może trwać w nieskończoność. To nie jest tak, że ta rozprawa zostanie wyznaczona na za tydzień, dwa, trzy, pięć, czy dziesięć. To, to może trwać przez rok. Na przykład do momentu, kiedy zmieni się statystyka sejmowa i przewagę tam będzie miała prawica. W związku z tym to jest takie odłożenie sprawy ad acta moim zdaniem. Czy ad infinitum mówiąc już skoro mówimy o tematach prawniczych językiem łacińskim, czyli nieskończoność. No a druga sprawa to jest jak problem pozwoli sobie rozwiązać polski rząd, a właściwie układ dominujący w polityce także w Sejmie. No i to to precedensowe składanie ślubowania w obecności notariusza czy, czy Zgromadzenia Narodowego. Oczywiście bez udziału PiSu, bo zakładam, że oni w, tym, w tej, w w tej procedurze nie wezmą udziału. no To będzie coś nowego, ale nawet jeśli się to odbędzie, pozostaje problem, powtórzę, wprowadzenia, wprowadzenia tych sędziów do Trybunału Konstytucyjnego i wprowadzenie ich do orzekania. I tutaj może dojść do konfrontacji już nie tylko politycznej, tylko wręcz fizycznej. I tego się bardzo boję, bo to będzie no, kolejny, kolejny ważny epizod w wojnie polsko-polskiej, który może w ogóle zaważyć na, na wyborach. No to w takim razie, skoro mowa o wyborach, to teraz spójrzmy na Węgry. Dziś wizyta wiceprezydenta J.D. Vance'a na Węgrzech w planie między innymi udział w wiecu. No właśnie, to nie jest wiec wyborczy, to, to ma być Dzień Przyjaźni Amerykańsko-Węgierski na tym spotkaniu. Czy też przy okazji tego właśnie wydarzenia ma wystąpić J.D. Vance, ma spotkać się również z Wiktorem Orbanem. Co ta wizyta, Pana zdaniem, może zmienić? I czy, i czy może cokolwiek zmienić no, w tej dynamice węgierskich wyborów? Tego nie wiemy oczywiście, bo tak. No, po pierwsze paradoksem dla mnie jest to, że delegat y, prezydenta Donalda Trumpa, y, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, J.D. Vance, leci wspierać największego sojusznika Putina y, w Europie, y, a może i na świecie. Y, człowieka, który na Unię Europejską regularnie, a opowiada się za Moskwą. No i Jeżeli Amerykanie wspierają największego sojusznika Moskwy, no to wedle stare reguły, że przyjaciele na, naszych przyjaciół są naszymi przyjaciółmi, a wrogowie naszych wrogów naszymi wrogami, no to to wygląda na to, że tutaj to Schadenfreude, to, to podanie sobie rąk nad głowami Europejczyków przez Putina i Trumpa wychodzi w sposób najbardziej czytelny, w jaki sobie to można wyobrazić. To po pierwsze, po wtóre, no przewaga Tiszy nad Fideszem jest bardzo, bardzo duża statystycznie, ale to wcale nie znaczy, że Tisza ma te wybory w kieszeni. Peter Madziar jest daleki jeszcze od, od urządzania gabinetu. Ja, ja mam paru znajomych dziennikarzy, komentatorów na Węgrzech, z którymi rozmawiam i tam nie ma żadnej pewności, że i wygrać. Co więcej, bywają zakłady, że Orban się jednak obroni, bo to jest dość skomplikowana procedura wyborcza. Tam są takie połączone procedury wyborów większościowych i proporcjonalnych i to wszystko się rozstrzygnie w lokalach wyborczych. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No nam oczywiście serce bije w stronę Petra i, i, i końca tej kleptokracji czy cokolwiek może zmienić J.D. Vance? Moim zdaniem nie, bo to tam jest polaryzacja jeszcze większa niż w Polsce. Przekonanie dzisiaj stronników czy lojalistów Pytera Nadziara w sprawie ewentualnego zagłosowania na Urbana jest żadne, jest po prostu niemożliwe. No to jest trochę tak jakby przekonywać popleczników koalicji obywatelskiej do głosowania na Prawo i Sprawiedliwość. No, w grę nie wchodzi. Natomiast no, okaże się za chwilę, Okaże się za chwilę, czy kalkulacje i, i dane wynikające z sondaży są poprawne.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 Ludzie PiS i prezydenta Karola Nawrockiego chcą wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie. Nie pozwolę na to. To jest jeden z tych komentarzy. Dokładnie w PiS na Platformie X premiera Donalda Tuska. Jak komentować? No, z jednej strony słowa prezydenckiego ministra, z drugiej strony reakcję rządu. No niepotrzebnie taka brutalna dyskusja pomiędzy koalicjantami prezydentem i prezydentem jego stronnikami, bo prawdą jest, że sojusz północnoatlantycki zobowiązuje. Jeżeli patrzymy na Stany Zjednoczone z perspektywy do filara yy, bezpieczeństwa Polski, bo takim jest yy, i NATO, i Stany Zjednoczone jako fundament tego, tego sojuszu, no to nie można odrzucać takiej perspektywy z gruntu. Znaczy, ja bym zdecydowanie temat yy, przede wszystkim rozważył, bo jeżeli... E, czy tak, patrzmy na to z strony praktycznej. Polska rzeczywiście posiada dużą flotę st statków wyspecjalizowanych w rozminowaniach. Bardzo nowoczesne, na, jeśli, dodajmy. Tak, jeśli na przykład okaże się, że za dwa tygodnie dojdzie do porozumienia e, Stanów Zjednoczonych i Iranu, to możliwe, że takie działania będą potrzebne. I wtedy Polacy w interesie pokoju światowego i bezpieczeństwa żeglugi powinni takie taki kroki podjąć i wyobrażam sobie taką możliwość. W związku z tym dzisiaj takie, takie, powiedziałbym pełne stuporu, zaprzeczenie przez rząd, że Polska się w to zaangażuje jest trochę bez sensu, ponieważ to może być misja pokojowa tak naprawdę co więcej, no, do żegluga polskich trałowców rozbidowujących do Zatoki Perskiej to jest przynajmniej kilka tygodni w związku z tym. To nie jest decyzja, którą się podejmuje i egzekwuje w ciągu 24 godzin. Także niepotrzebnie mam wrażenie wikła się ten temat w polaryzacji pomiędzy dwoma pałacami i dwoma ośrodkami yy, władzy w Polsce. Yy, powinniśmy do tego podchodzić w sposób bardziej stonowany, bardziej gabinetowy rzekmy, rozważania i analizy yy, powinny być dokonywane w większej dyskrecji, a nie aż tak otwarte na, na, na debatę publiczną. Yy. Ja, ja nie jestem wielkim sympatykiem Donalda Trumpa, ci, którzy pytają moje komentarze na ten temat, wiedzą, że moje stanowisko w sprawie tej wojny jest dość jasne. Jesteśmy, każdy przyzwoity człowiek na świecie powinien być wrogiem reżimu Jatolachów, ale ta operacja prowadzi do nikąd dzisiaj i mam wrażenie, że już jest przez Amerykanów przegrana. No i oczywiście większa część opinii, opinii publicznej świata jest przeciwko e, tej wojnie. I, i to oczywiście dyk, dyktuje zachowania polityków koalicji rządzącej. Natomiast faktem jest, że no nie zmienimy sytuacji, w której jesteśmy. Donald Trump jest prezydentem Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone to jest filar bezpieczeństwa Sojuszu Północnoatlantyckiego i w imię jego y, trwania, w imię jego y, sprawczości i tak dalej... No powinniśmy jednak rozważać jakiś rodzaj współdziałania, nawet w tak przykrej sytuacji, w jakiej jesteśmy. I rozumiem, że to nie musi wcale o, oznaczać takiego zaangażowania, jakie w pierwszym momencie przychodzi nam do głowy, czyli wysyłania polskich nie żołnierzy no... na linię frontu. Ale to jest, nie ma żadnej linii mhm. frontu, po pierwsze. Po wtóre, yy, ta wojna jest prowadzona z powietrza jak na razie. W związku z tym nie mówimy o, o polskich żołnierzach yy, z, arm, z armii, nie wiem, z sił, z sił lądowych. Mówimy tak naprawdę i chodzi tylko i wyłącznie o polskie trałowce rozminowujące potencjalne pola minowe w Zatoce Perskiej i tutaj mam wrażenie taka okoliczność nie powinna być z gruntu odrzucana. Nie jestem tego zwolennikiem, że angażować Polskę w ten konflikt, ale jak powiedziałem, konflikt za chwilę może się skończyć i możliwe, że będzie to potrzebne i wtedy, wtedy polski rząd na poważnie będzie z tym tematem się musiał zmierzyć. Oczywiście nie jesteśmy jedyną flotą na świecie, która ma te zdolności rozminowywania, ale jeśli taka będzie intencja obu stron Flikt dzisiaj żeby polacy w tym procesie uczestniczyli to ja nie widzę problemów Bogusław Hrabota, gremi media publicysta Rzeczpospolitej bardzo panu dziękuję Bardzo dziękuję również. do widzenia miłego dnia Reklama Panie Pascalu ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię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 Tysięcy. Aleksander Miszalski jest prezydentem Krakowa od 2024 roku. W drugiej turze pokonał przedsiębiorcę i radnego Łukasza Gibałę. Powalone drzewa, uszkodzone dachy i awarie energetyczne to skutki wichur, które wczoraj przeszły nad Polską. Strażacy interweniowali ponad 3200 razy. Cztery osoby zostały ranne. Niespokojnie było m.in. na Warmii i Mazurach, mówi rzecznik tamtejszej straży Grzegorz Różański.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 Ponad 4 tysiące odbiorców w całym kraju pozostaje bez prądu, informuje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Wszystkie awarie są sukcesywnie usuwane. Amerykańska inwazja lądowa na Iran jest coraz bardziej prawdopodobna. Tak uważa amerykanista z Uniwersytetu Łódzkiego Przemysław Damski. Ekspert mówił na naszej antenie, że takie rozwiązanie forsuje prezydent Donald Trump. Jednak przeciwni tej koncepcji są amerykańscy wojskowi. Prezydentowi USA, jak słyszymy, zależy na szybkim końcu wojny z Iranem. Jemu zależy na tym, żeby jak najszybciej to zakończyć. W związku z tym prawdopodobnie zależałby mu na tym, żeby dokonać desantu w Iranie, i tym samym doprowadzić do jakiegoś szybkiego końca, po to, żeby mieć szybki sukces, spektakularny. No natomiast podejrzewam, że przywódcy amerykańskiej armii, generałowie, zdają sobie sprawę z tego, że Iran to jest ogromne państwo. Mówił amerykanista Przemysław Damski. O drugiej w nocy czasu polskiego upływa ultimatum amerykańskiego prezydenta dotyczące odblokowania cieśniny Ormus. Donald Trump zagroził, że jeżeli do tego nie dojdzie, to zniszczy wszystkie irańskie mosty i elektrownie. Polacy wypożyczają coraz więcej książek. Tak wynika z najnowszych danych Biblioteki Narodowej. W ubiegłym roku co najmniej jedną książkę przeczytało 41% z nas. Niezmiennie częściej po książki sięgają kobiety. Niemal co druga z pań w przypadku mężczyzn odsetek czytelnictwa wynosi 34%. Co ciekawe rośnie popularność bibliotek publicznych kosztem prywatnych zakupów. Wśród najpopularniejszych autorów niezmiennie pozostaje Remigiusz Mróz. W pierwszej piątce znaleźli się także Stephen King, Henryk Sienkiewicz, J.K. Rowling, a także Andrzej Sapkowski. Dzień w Polskim radio 24. Za 27 minut godzina 12. Komentarz a naszym gościem jest pan profesor Arkadiusz Stępin, Watykanista, Uczelnia Korczaka. Dzień dobry. Doktora witam Państwa. I panie profesorze, no, symbolicznie powrócimy do minionych już świąt wielkanocnych. Świąt choćby z jednego powodu wyjątkowych i niezwykłych, bo to były pierwsze, pierwsze święta Wielkiej Nocy dla papieża. Leona XIV. No i myślę sobie, że być może to jest dobry pretekst, czy też dobry powód do tego, aby o papieżu Leonie XIV i o tym, w jaki sposób komentuje on i zwraca się do świata i komentuje na przykład te najważniejsze, bieżące wyzwania, problemy, konflikty, żeby o to właśnie pana zapytać. Na ile zdążyliśmy już poznać prawdziwe oblicze Leona XIV, jeżeli chodzi o jego na przykład postrzeganie polityki i, i bieżących wydarzeń politycznych? Tak, no w momencie, kiedy papież kardynał Prewos wybrał imię Leona, czyli powrócił do poprzednika Leona XIII, który był zarówno zaangażowany i w działalność polityczną i program społeczny, no to nie sądziliśmy, że rok temu sytuacja międzynarodowa, porządek międzynarodowy aż tak bardzo się zagęści. Za naszą granicą toczyła się wojna Putina przeciwko Ukrainie, no, ale od tego momentu mamy potężną interwencji Stanów Zjednoczonych przeciwko Iranowi i tak przecież słyszeliśmy u państwa w, na falach radiowych, grozi to eskalacją, przed którą przestrzegają generałowie amerykańscy, czyli militarne doradztwo prezydenta Trumpa. Stąd to, co wybrzmiało w Watykanie i podczas tego sobotniego nabożeństwa wielkosobotniego i podczas przy Wielkanocnej wczoraj w niedzielę. I podczas tego orędzia, czyli takiego jakby no miksu polityczno-religijnego z ust papieża Leona o godzinie 12 skierowanego do miasta i, i do świata, no, to e, jesteśmy pewni, że e, papież Watykan absolutnie nie realizuje tego fantasmagorycznego marzenia, czy konfabulacji, kolejnej konfabulacji prezydenta Trumpa o tym, że światem będą rządzili dwaj Amerykanie. Papież Leon mówi stanowczo: nie, wizji świata, która rzemie w głowie e, prezydenta Trumpa. E, na ile. E... To jest oczywiście jeden z konfliktów, co do którego, znaczy konfliktów, no, sporów, co do którego widzimy stanowisko Kościoła, ale chciałem też spytać o, o, o inne kierunki. No, chociażby Izrael i strefę gazy, Iran, wojnę rosyjsko-ukraińską. Na samym początku, gdy papież Leon XIV no, tak naprawdę stawiał pierwsze kroki na tym stanowisku, jeżeli tak możemy powiedzieć, było wiele wątpliwości co do tego, w jaki sposób będzie na te konflikty Spoglądać. No szczególnie jeżeli chodzi o trwający już wtedy konflikt rosyjsko-ukraiński. Z polskiego punktu widzenia nie brakowało takich obaw, że jednak ten dystans, ta, ta, ta odległość może sprawić, że ta optyka będzie zupełnie inna od tej, której my oczekiwaliśmy. Ja też miałem takie obawy, nie tylko odnośnie tej agendy zagranicznej papieża, ale też przyjęcia tego bardzo prospołecznego programu papieża Franciszka. Rok po wyborze kandydatów na papieża mamy stuprocentową pewność, że w tych dwóch obszarach, czyli na agendzie międzynarodowej, i tym pro programie papieża Franciszka e, prospołecznym, który e, ujmuje, e, ujmuje świat z perspektywy e, może nie przegranego, ale tego e, człowieka z peryferii e, wykluczonego, mamy do czynienia z absolutnym przejęciem agendy papieża Franciszka w tych dwóch e, odcinkach. I on wydeptanym szlakiem papieża Franciszka i bardzo dobrze. I bardzo dobrze, jeżeli chodzi też o ten program proekologiczny, który uskutecznił proekologiczny no, i w wymiarze praktycznym, ograniczającym się do Watykanu, ale tym szerszym, axiologicznym sugerującym inny punkt odniesienia dla tej no, brutalnej eksploracji świata, a chociażby w zakresie kop tych surowców kop kopalnych. Więc mamy nawet trzy takie agendy, które papież Leon podjął od swojego poprzednika, papieża Franciszka. I z mojej perspektywy, nie tylko mojej, jest to bardzo dobra decyzja. Ale znów, spoglądając, czy też wracając do tych pierwszych dni papieża Leona XIV, tu też nie brakowało pytań dotyczących tego, w jaką stronę Leon XIV pójdzie. Czy będzie rzeczywiście kontynuować to, co rozpoczął papież Franciszek, radykalnie zmieniając stanowisko Kościoła w kilku kwestiach, no czy jednak będzie tym za kogo niektórzy go uważali, czy też jak go przedstawiali, czyli będzie jednak papieżem kompromisu, papieżem, który będzie łączył to skrzydło reprezentowane przez papieża Franciszka, czyli to skrzydło, hmm, nazwijmy je, bardziej postępowym, bardziej nowoczesnym, a to dru drugie skrzydło, bardziej konserwatywne, bardziej zachowawcze, choć zdaję sobie sprawę, że te określenia być może nie do końca oddają rzeczywistość, i nie do końca są w stu procentach trafne, ale no, myślę, że to jest jakieś opisanie tych, tych, tych dwóch najpoważniejszych kierunków, czy też najpoważniejszych obozów w Kościele. Tak, ale, ale konturują, konturują ten program, to jak, jak najbardziej. I na przypadku Patryczna Franciszka mieliśmy do czynienia zarówno z tym no radykalnym e, odejściem od pontyfikalnego wizerunku urzędu papieskiego, tego splendoru. Mhm. Przypomnijmy, te, te chociażby atrybuty e, papieża, czarne buty, e, żelazny krzyż, ale to właśnie przejął również papież e, Leon, zarówno czarne buty, jak i e, ten żelazny krzyż. Natomiast w tym takim jakby. Od, od, już dokończę tylko myśl. W tym takim jakby jeszcze dodatkowym entourażu wewnętrznym, papież wprowadził się do, ponownie do Pałacu Watykańskiego. Przyjął tą czerwoną muzykę. To są być może niuanse, ale tymi niuansami próbuje papież przerzucić most. Do tych sił konserwatywnych, z którymi nie patyczkował się papież Franciszek. I Leon używa innego języka. Papież Franciszek, przypomnę tylko, po swojego pierwszego e, Bożego Narodzenia rozpoczął de facto wojnę domową z tą rozpaschaną e, kurią, e, kurią rzymską, która wysiodłała z urzędu. E, poprzednika Benedykta XVI. Tutaj papież Leon znajduje bardziej koncyliacyjny sposób komunikacji, inaczej komunikuje na zewnątrz swoje jednak stanowcze decyzje i tego wprowadzenia się do apartamentów papieckich, czyli rewaloryzacji w jakiś sposób tego splendoru i urzędu papieskiego oraz, a jednocześnie pozostanie twardym graczem na arenie międzynarodowym, tak jak mówiliśmy na początku naszej rozmowy, rzucającym rękawicę Donaldowi Trumpowi z tą jego brutalną wizją podporządkowania świata. No to w takim razie jeszcze jedna kwestia. A na ile głos... Papieża, amerykańskiego papieża, jeżeli tak możemy powiedzieć, rzeczywiście jest w Stanach Zjednoczonych słuchany i może, może mieć jakieś realne przełożenie na to amerykańskie życie polityczne. Papież jest Amerykaninem i z pewnością. Poprzez ten fakt ma większy, może nie respekt, ale większą wrażliwość wykazują mu amerykańscy, katolicy, którzy również są podzieleni na, tych, na to skrzydło konserwatywne, które identyfikuje się z większością episkopatu amerykańskiego. Myślę o biskupach, których w Stanach Zjednoczonych jest prawie 250 i liberalnych kardynałach, czyli jakby poziom wyżej z namaszczenia papieża Franciszka, którzy są no, zorientowani bardziej um, progresywnie. A jeżeli pyta mnie pan o takie no, bardziej mechaniczne przełożenie głosu Watykanu na to, co myśli Biały Dom, to z pewnością jest um, to dodatkowym punktem referencyjnym dla części administracji USA. I przywołam tutaj tylko w tej chwili jeden taki przykład, by to jakby soczyście zidentyfikować. Kilka tygodni przed Wielkanocą zjawił się w Watykanie wiceprezydent Wens i przy, przedłożył papieżowi na biurko zaproszenie na uroczystości 250-lecia istnienia Stanów Zjednoczonych, które przypadają w lipcu tego roku. Wielka feta oczywiście w tym enturażu y, narodowym, z ruchem maga, czyli silnie nacjonalistycznie y, zaparwionym. Papież nawet przy y, obecności wiceprezydenta nie otworzył koperty grzecznościowo, położył ją na skraj biurka, a kilka dni później w odpowiedzi Watykan poinformował prezydenta Trumpa, że papież nie przyjedzie osobiście na wielką fetę 250-lecia istnienia USA, tylko w tym dniu znajdzie się na lampę budzie uchodźców. wśród uchodźców. No, bardziej symboliczna decyzja? I dosadna. I jednoznaczna. To czego się Mało, może... tego, mało tego, jeżeli proszę, e, proszę. mogę dodać tutaj jeszcze jeden taki e, mikrokolory, e, chciano zwabić papieża, e, dekorując go w tym dniu medalem wolności, czyli tym największym oznaczeniem e, amerykańskim. Papież e, pozostaje przy swoich e, wartościach, przy swojej archeologii przeciwstawnej do brutalizacji polityki w wykonaniu Donalda Trumpa. No to w takim razie czego możemy się spodziewać po papieżu Leonie XIV? Zachowania na pewno tej ścieżki, którą obrał którą, i tej agendy, którą przejął od poprzednika papieża Franciszka. Możemy spodziewać się za kontynuacji zakulisowych działań, bo jeżeli pytał mnie pan tutaj o taki, takie realne przełożenie, czy też przełożenie na Real realpolitik, to e, tutaj te młodzież amerykańskie, one no, y, niezwykle dyskretnie, zakolisowo podejmują um, działania um, cichych kroków, aksamitnych rękawiczkach, one nie wydostają, nie wydostają się na zewnątrz. To tylko przypomnę jakim zaskoczeniem dla opinii światowej było spotkanie Trump-Żełeński na kanwie pogrzebu papieża Franciszka. Nikt się tego nie spodziewał. Tym bardziej, że przecież w lutym, czyli dwa miesiące wcześniej prezydent Trump zbeształ w Białym Domu, a Watykanowi udało się doprowadzić do tego spotkania. Więc możemy być pewni, że Watykan podejmuje działania, zwłaszcza w zakresie konfliktu między Izraelem, bo on jest inspiratorem tej wojny przeciwko Iranowi, że Watykan podejmuje działania zmierzające do zarządzania tego konfliktu izraelsko-amerykańsko-irańskiego. W orędziu Urbi et Orbi Leon XIV zaprosił na 11 kwietnia wiernych na plac św. Piotra, aby wspólnie z papieżem pomodlili się w intencji pokoju dla świata udręczonego wojnami. Leon XIV może być trudnym, kłopotliwym partnerem dla niektórych przywódców na świecie? No najbardziej dla e, prezydenta Trumpa, który w stu procentach poparł e, pomysł e, premiera Netanyahu. Tak, na pewno jest trudnym, wymagającym i odważnym graczem politycznym, podobnie jak papież Franciszek. Akurat z tego powodu możemy być usatysfakcjonowani, ponieważ ta aksjologiczna, powtarzam, oparta o wartości, między innymi o wartości zachowania reguł prawa międzynarodowego polityka Leona, no jest przyciskowna do wizji i real polityk prezydenta. Trump. To na sam koniec. A na ile rzeczywiście ta polityka wewnętrzna dotycząca tego podziału w kościele tych dwóch głównych nurtów, na ile ta polityka rzeczywiście będzie skuteczna i papieżowi no, uda się na, na trwale te różnice w jakiś sposób pod, pomiędzy tymi skrajnymi nurtami zasypać i rzeczywiście będzie w skuteczny sposób mógł prowadzić tę politykę kompromisu? No, widzimy to trochę na przykładzie naszego polskiego kościoła, gdzie mamy do czynienia z dwoma bardzo spektakularnymi nominacjami, zarówno w Łodzi, jak i w Krakowie, w jednym przypadku kardynał krajewski, w drugim kardynał Ryś, jest to wzmocnienie tej frakcji, znaczy w trakcji tego, tej orientacji bardziej progresywnej, otwartej, dialogicznej. No ale tam, gdzie się drzewo rąbie, tam wióra lecą. I z pewnością papież nie jest czardziejem i nie, nie doprowadzi do kompletnego zasypania tych robów. Ale zarówno w tych gestach, jakie wykonuje na rzecz tego skrzydła bardziej konserwatywnego jak i w zmniejszeniu, czy w komunikowaniu się bardziej łagodnym i takim asamitnym językiem próbuje próbuję te podziały zasypać. Profesor Arkadiusz Stępin, Watykanista, Uczelnia Korczaka. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję uprzejmie. Rozmowa o papieżu Lonie XIV to oczywiście w jakiejś mierze był powrót do tematyki świątecznej i przy tej tematyce świątecznej, właściwie poświątecznej, pozostajemy. Dr Michał Mularczyk, internista dietetyk. Dzień dobry. Witam serdecznie. Myślę, że dla wielu, naprawdę wielu Polaków powrót do pracy dziś rano był wyjątkowo bolesnym doświadczeniem, bo jednak kilka dni przerwy, kilka dni świąt i kilka dni świątecznego stołowania się zrobiły swoje. Jak skutecznie po tych kilku dniach i po tych śniadaniach rodzinnych, obiadach świątecznych, biesiadowaniach skutecznie powrócić do, do, do formy? Tu jeszcze mamy problem taki, że ta zmiana czasu była przed chwilką. W związku z tym to wszystko razem do że tak powiem chłopie brzydko chłop, nas rzeczywiście morduje powoli. No ale jak wrócić? Po pierwsze pomyśleć o wysypianiu się. To jest jedna rzecz. Jeżeli będziemy żyli według czasu zimowego, znaczy inaczej, ten letni czas w sumie o tyle jest fajny, że jak patrzę na zegarek, jest 11, o to trzeba i spać. A, a de facto jest 10 czasu zimowego, czyli naszego natywnego, czyli kładźmy się spać w miarę wcześniej, żeby to, tego nie było, ten efekt będzie dużo mniejszy, ten, ten zły. Natomiast znowu wracam do tego, coś mówili. Zacznijmy jeść, przestańmy, przestańmy pożerać, bo już my przyjęli tych tak zwanych kalorii trochę za dużo, wiadomo. I to się tam odkłada bardzo mocno. W związku z tym teraz y, zacznijmy jeść powolusieńku. Jedząc powoli, y, nie przyjmiemy większej ilości, mimo że nam się żołądki, że tak powiem, rozciągnęłyby bardzo. W związku z tym jedząc powolusieńku i popijając powodujemy, że raz nie zjemy za dużo, a dwa te żołądki będą nam się odkurczały. Po świętach mamy rewolucję pod względem tych serniczków i tak dalej, po prostu był miszmasz totalny, wszystko było. Ale przepraszam, Do nie... panie doktorze, ja myślę, że w wielu domach jest tak, że to nie jest, nie jest tak, że wczoraj wieczorem skończyło się świąteczne jedzenie, ponieważ po tych świętach zostały nam jeszcze serniczki, zostały nam keksy, zostały nam nóżki, sałatki, to wszystko będzie jeszcze dziś, jutro jedzone. Jak najbardziej, właśnie do tego, do, do, do, do tego chciałem przejść, czyli mamy ten miszmasz. rozdzielmy to wszystko. Jeżeli chcemy już zjeść te wszystkie serniki, to ja powiem rzecz niepopularną, ale proszę to zjeść na jeden posiłek oddzielny. Trudno, niech to, niech to nie trwa wiecznie, tylko żeby to było zutylizowane w miarę rozsądnie, to proponuję najpierw pójść rzeczywiście na rower, przyjechać 40 km czy 2 godziny, czy pobiegać z kijami, czy, masz, z kijami, czy pobiegać, żeby opróżnić magazyny glikogenu, czyli te nasze mięśniowe magazyny cukrowe i w tym momencie nawet zjedzenie sporej ilości cukru będzie dużo, mniejszo, dużo mniej szkodliwe, niż tak po prostu sobie zjemy. Czyli pójść, wymyślisz, dobrze, na kolację, czy na, powiedzmy, na podwieczory, czy na obiad, zjadam te ciasta z rodziną, wracamy po pracy, siadamy i je zajadamy jako oddzielny posiłek. Byle jaki pyszny, nie powiem, czyli posiłek dla duszy, a nie dla ciała. Robią to, z tym, że po wysiłku, gdzie rzeczywiście odczujemy spore zmęczenie i pamiętajmy, że jak ktoś rzeczywiście dużo ćwiczy, to może mieć tego glikogenu, czyli tej masy cukrowej w mięśniach 300-400 gramów. Czyli to jest taki duży, bo, bo to jest, w chlebie mamy 60% yy, powiedzmy cukru, no to tak jakby bochenek chleba ważył 600 gramów, to taki bochenek możemy gdzieś sobie zmagazynować w mięśniach, w związku z tym. Nie powiem, że bezkarnie, ale dużo mniej, z mniej, mniejszą szkodą po wysiłku możemy zutylizować te rzeczy słodkie, no, a ta reszta na szczęście nie jest taka zła. Tak? Czyli powiedzmy te wentyny, jajka, sałatki, to już, to, to już nie szkodzi. No Jelita ze względu na różnorodność mogą dostać rzeczywiście też pałką pobie W związku z czym ty proponuję rzeczywiście to przeżywanie, to jest raz. Masło, pamiętajmy, tam jest maśle, jest kwas masłowy, który regeneruje nasze, nasze jelita. I kolejna rzecz, oczywiście, to, co ja często mówię, probiotyki. Są takie dwa szczepy probiotyczne, jeden się nazywa Lactobacillus acidophilus narinę, który pomaga przywrócić naturalną florę w organizmie. On wybija po prostu naszych wrogów, a drugi, którego nam często brakuje, to jest Escherichia coli, Nisle, tak się nazywa ten szczep, Nisle 19-17, to jest od roku odkrycia. I ta, ta, ta, ta Escherichia, mimo że brzmi strasznie, bo my się boimy tej Escherichii, ale ta, ta, ta nisza 19 wypiera tą złą i w, w taką warunkuje pracę jeli, że rzeczywiście nam się będzie dużo lepiej pracowało. I nawet mimo niedogodnych, jak to powiedzieć, niedogodnych warunków, możemy mniej chorować na tej jelitę. W związku z tym, to one dostają pierwsze, one są na pierwszej linii. Tak? Na ile stosowanie i tak dalej. Na ile stosowanie takich preparatów jak probiotyki to jest rzeczywiście coś, co możemy robić we własnym zakresie bez konsultacji? To znaczy jest w ten sposób. Jeżeli to nic się nie dzieje z nami, no to możemy stosować te probiotyki, o których mówiłem, bo one są bezpieczne. Natomiast bo One raczej nie zrobią nam krzywdy. Natomiast jeżeli mamy jakieś dolegliwości to bym probiotyków na własną rękę nie brał, tylko po prostu poszedł do, nie do doktora jakiegokolwiek, który powie ojej, no to weź pan jakiś tam kupce, pan taki, taki czy owaki jakikolwiek, Nie, bo to są zupełnie różne. Są y, y, niektóre objawy, które mogą mówić o przedawkowaniu jednej grupy, drugiej czy trzeciej i w związku z tym trzeba będzie wiedzieć, co zrobić, w związku z tym popytać się wśród znajomych, który z lekarzy czy z dietetyków pracuje z probiotykami i ma dobre efekty już już czas, bo to jest nauka, która się ciągle tworzy, tak? natomiast z drugiej strony bez tego bez tego mikrobiomu, bo to jest organ, który mówią, że to jest oddzielny organ, który jest dla nas bardzo istotny i jak się tego nie zmieni, no to znaczy jeżeli nie przywrócimy do normy, no to marne szanse, żebyśmy żebyśmy odzyskali zdrowie. Powiem w ten sposób, no biotom, znaczy, znaczy te, te, te biotom, bo to są bakterie, jelity, te, te grzyby, wszystko. Jeżeli wejdą złe tam w, w, w to miejsce, to one udają nasze, dobre. I my się ich słuchamy, a są złe. I na przykład mamy taki potrzeb, że idę ulicą i tak słyszę, że tak powiem, z jelit, taki nasz drugi mózg albo pierwszy mówi, jest brożdżówkę. Prawda? No i skoro mi to mówi mój pierwszy albo drugi mózg z jelit, no to ja się go słucham, prawda? Natomiast jak wymienimy ten biotom chory na dobry, to on tego nie powie. Tylko powie, jest, powiedzmy kawał mięcha z warzywami. A właśnie ten, o tym polega, na tym to polega, że ten... No, część mówi drogi z drugi mózg. Ja się boję, że to jest pierwszy mózg. On, on na tym... Na ten. Bo najpierw jest odruch, to ma być zjaw, a potem rozsądek mówi, nie, nie zjem tego, zjem coś innego, prawda? Czyli raczej to jest nasz pierwszy mózg, który się komunikuje, mózg, ten, ten drugi właściwy, nas to mamy w głowie z litami przez nerw błędny i wtedy dopiero zaczyna, następuje komunikacja i weryfikacja. Czyli zadbajmy o ten nasz pierwszy, drugi mózg, żeby on nam nie robił psikusów, bo w tym momencie bo sobie nam, nam łatwiej, czyli to rzeczywiście udać się do kogoś, kto ma pojęcie o, o tej terapii, bo od razu mówię, w przypadku insulinooporności, w przypadku chorób autoimmunologicznych typu tam Hashimoto, zapalenie stawów to, to reumatoidalnych i podobne choroby. Bez regulacji biotomu w ogóle nie możemy i przy depresji, co, która jest coraz częściej rozpoznawana, nie, trudno będzie powiedzieć o skutecznym leszeniu. Bo, bo to, co ja widzę, że pacjenci, pacjenci którzy mają depresję i im się ureguluje jelita, Uda się im odpowiednią witamin, ilość witaminy D, bo to jest bardzo ważne, bo ona, ona też, też, też leczy na, na, nasz mózg. Kwasy omega-3, które budują poprawienie na nasz mózg, to w tym momencie jest mniejszy, lepiej się leczy, albo w ogóle... D, d, d, jest mniejsza depresja niż na przykład co roku, jak ktoś, ktoś ma. W związku z tym, to jest bardzo ważne. Regulacja biotomu to postawa. No to w takim razie kilka w miarę prostych przepisów na to, jak powrócić po świętach do formy. Doktor Michał Mularczyk, internista, dietetyk. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Na zdrowie.